He is mine. Serdecznie witamy w podcaście 95 i zaczynamy, zaczynamy bardzo ostro na y, prośbę moich hinduskich słuchaczy. Dostaliśmy ostatnio kilka maili. Zaczynamy hinduską piosenką, bo pisali w e-mailach dość tej irlandkiej sieczki. Zatem hinduska dobra muza. Na sam początek podcastu 95. Jedziemy!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 Tak to wygląda hinduska muza w podcaście nie tylko dla orów, podcast polskich, ale z Irlandii już prawie od dwóch lat dla was, moi drodzy słuchacze. Um, chciałbym zdementować informacje, które krążą po sieci, że podcast setny będzie huczny i bardzo taki, taki buńczuczny. Nie, nic z tego, wszelkiego typu uroczystości z okazji... Jako, jakiejkolwiek rocznicy odbędą się w połowie października z okazji dwóch lat podcastu nie tylko dla orów, czyli setny podcast będzie tylko setnym podcastem. Proszę się nie spodziewać jakichś wielki, jakich, wiel, jakich wielkich konkursów, uroczystości. Nic z tego. Może coś będzie ekstra, ale wszelkiego typu uroczystości będą przewidziane, są prze, przewidziane na 18 października, tak to wygląda Podcast 95 Jedziemy z tym koksem, co dzisiaj w podcaście Bo będzie będzie bardzo interesujący Dziękuję za wszelkiego typu e-maile Inne formy komunikacji Które dały mi do zrozumienia Że podcast ostatni był Bardzo fajny, bardzo ciekawy Bardzo interesujący i taki jak lubicie Po prostu Zatem co dzisiaj, dzisiaj będą babeczki w podcaście Będzie oczywiście Agnieszka Dziękujemy w imieniu moim i Agnieszki za to, że przyszło także kilka maili, że cieszycie się moi drodzy widzowie, że jest nareszcie kobieta w podcaście, że jest nareszcie kobieta, która ma coś do powiedzenia, że jest kobieta o kuszącym głosie za tym. To wszystko zależy od Was, czy Agnieszka będzie w podcaście, czy nie. Piszcie, komentujcie na stronie, jak się Wam Agnieszka podoba. Na razie nie fizycznie, mamy tylko głos, mamy tylko głos, mamy aż głos kobiety w podcaście. Mamy aż dwa głosy kobiety w podcaście, bo będzie dzisiaj także w podcaście Judyta. Nie ta niestety od Gustawa Klimta, ale równie, atrakcyjnie, równie atrakcyjny, a równie kusząca o równie ciekawym głosie i bardzo, bardzo ciekawej, jakby można powiedzieć, treści. Czyli Judyta będzie nam opowiadać, a proszę poczekać, proszę posłuchać, co będzie w podcaście, co będzie z Judytą, dwie części jej rozmowy. Zapraszamy, zapraszamy. Będzie oczywiście Przemko, będzie... Może zobaczymy, czy uda nam się Przemka poprosić, żeby powiedział, jak było... Podczas powodzi we Wrocławiu 10 lat, bo Przemko jest z Wrocławia. Będzie także troszeczkę podsłuchiwania polskiego radia, czyli co polskie radio, a dokładnie Matysiakowie mówią o Irlandii. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Będzie dzisiaj troszeczkę więcej chyba muzy niż zwykle. No i cóż, na pewno będzie, jak już wspomniałem, Agnieszka. Spotkamy się z Agnieszką może z dwa razy, z Judytą z dwa razy. Może... Może ktoś inny jeszcze wystąpi w podcastie, zobaczymy ile czasu nam starczy. Zatem zaczynamy podcast Nie Tylko Dla Orów, odcinek 90.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 Niedawno w sumie, od razu się polubiliśmy. Znaczy, mówię za siebie. I spo... zaprosiłem, zaprosiłem cię, pozwoliłem ci przyjść. Ależ dziękuję ci bardzo, Nie, o panie i władcy. Nie, to źle, źle się wyraziłem. Jak by to powiedzieć? Nie, dałem ci cynka, że jest fajne spotkanie, fajnych ludzi w piątek. I ostatnio właśnie spotkaliśmy się, spotkaliśmy się na takim spotkaniu. I chciałem się spytać, jak było, co to są za spotkania, co to są za ludzie, bo przygotowaniu mam podcast z głównym inicjatorem tego całego zamieszania, z Arkiem, ale chciałbym się właśnie dowiedzieć tak z boku, jak to wygląda, bo nie są to spotkania, albo powiem tak, że to są spotkania, żeby pić, ale żeby się nie upić i przez 6 godzin nie używać słów powszechnie uważanych za niecenzuralne albo wulgarne i są tylko Polacy i są tylko tacy porządniejsi Polacy, czy nie? Cholera, nie, wiem. nie ma Marianów Nie ma Marianów tak zwanych O Marianach powiemy troszkę później Zatem ma jak y, znalazłaś to piątkowe spotkanie I dlaczego wypiłaś więcej piw niż chciałaś? Aha, no tak, kto nie był pijany, ten nie był pijany A kto był, ten był kto? Wie. Nikt nie był pijany, o każdy miał chodzi, szmerek Wie o co chodzi, ale generalnie pierwsza sprawa bardzo dobra lokalizacja tego typu spotkań. Spotkaliśmy się w przytulnym pubie, który był o dziwo, w piątek wieczór, prawie pusty. Było mnóstwo miejsca dla nas. Specjalnie obsługa wyłączyła głośniki, żebyśmy mogli rozmawiać, żebyśmy słyszeli się nawzajem. To znaczy w całym barze była muzyka, tylko w takiej części, w której my byliśmy, ta część została wyciszona. Pozdrawiamy z tego miejsca bardzo serdecznie ten przytulny pubik. Pub Waterloo Water na na na, na, Bagot, na Bagot Street taka małe niestety powiązanie, bo droga Napoleońska, czyli Waterloo um, nie, nie pamiętam jak jest track, bo to chyba tak po, po angielsku się nazywało tam gdzie ten autobus zginął to takie tam, przykre połączenie w każdym razie pub bardzo fajny na Bagot Street, zaraz za mostem no i dobrze, przyszłaś poznałaś Poznałam. I zostałam. Dobyłam i zostałam, dokładnie Benny tak. widzi i wy wypiłam. I wypiłam. Generalnie e, inicjatywa fantastyczna. Tutaj serdeczne, wielkie, ogromne gratulacje dla Arka, Aha. inicjatora tego przedsięwzięcia. A nie dla mnie? A, dla Ciebie też za to, że mi pozwoliłeś. Za, za, za, za to, że pozwoliłeś mi przyjść. Dziękuję Ci. Prowadziłem bardzo. Cię, tak. Kajam się. Wprowadzenie tak. tyłu... każdego nowego członka mam piwo gratis. No, coś w tym stylu, pomyślimy o tym. Natomiast w każdym razie wygląda wszystko w ten sposób, że spotykamy się, spotyka się ludzie, znowu mucha mnie atakuje. No, to jest czwarta fala ataków. Nie, no Pamiętacie, w, w ostatnich podcastach znowu na nas mucha atakowała. Dzień pełen wrażeń. Generalnie spotyka się grupa młodych, aktywnych i kreatywnych ludzi, Polaków, żeby porozmawiać o tym, jak mogą. Się wspierać, jak mogą sobie pomóc. Generalnie z organizacyjnej strony wygląda to w ten sposób, że nowi członkowie, tak zwani goście specjalni, którzy zostają zaproszeni przez ARKA właśnie, przychodzą, przedstawiają się, mówią jaki mają projekt, co sobie wymyślili, co zamierzają zrobić i, i pytają, jak możecie nam pomóc. No generalnie w ten sposób to wygląda. Ludzie fantastyczni, oczywiście nie obyło się bez pewnych brutalnych TOF pytań. Ale, ale generalnie projekt bardzo dobry i, i wszystko oceniam jak najbardziej na najwyższym poziomie. Tak, ty byłaś na drugim spotkaniu, na, pierwszy, na pierwszym spotkaniu o 12 w nocy, właśnie dzwony biją. Ty byłaś na drugim spotkaniu, na pierwszym spotkaniu był zaproszony Polski Ekspres oraz, nie wiem, czy to jest podcast, jakiś, nie wiem, jakiś gościu z podcastu gadał. Ty na drugim spotkaniu byłaś, gdzie, był za, gdzie była zaproszona ekipa z portalu MeToo. mitu.ai to MeToo też dobrze mi tu też dobrze, tak to tłumaczyli, tak to. Proszę sobie wejść, zapraszamy. Bardzo taki przyjazny, widać, że robiony przez ludzi kreatywnych z, głowę, z, głową. z głową. Chociaż troszeczkę przesłodzony. Ja bym powiedziała, no. że troszeczkę jest przesłodzony, jak na mój gust. Ja po prostu nie cierpię I Troszeczkę Niedocytalowane, ale to zwalamy na barki tego, że to są młodziódzcy jeszcze. Ale słuchaj, oni się otworzyli dopiero 12 marca, nie ma co no. popędzać, trzeba no. troszeczkę poczekać, no. trzeba im tam też troszeczkę uwag wrzucić, wiecie, co Wam się no. podoba, a co nie. Ja napisałem do Pani Udyty Maila, że mi się podoba, ale też napisałem, co mi się nie podoba. I bardzo dobrze, i właśnie o to chodzi. W ten sposób rozwój ludzki jest kreowany. Zatem A. zatem przerwę Ci. Zatem mm -hmm. są to takie spotkania, gdzie spotykają się Polacy tylko, ale też jest jakiś, jakieś myśl przewodnia zawsze w tym spotkaniu, bo są ludzie nowi, którzy przechodzą, tacy po prostu szeregowi, którzy mówią mam na imię Dzisiaj i pracuję w banku, robię to, to, to, ale są też takie grube ryby które jakby mają prelekcje. Lipcy chyba ma na myśli siebie. Nie, nie. Ja ostatnio troszkę schudłem na szczęście, ale, ale są takie prelekcje między 20-15 pół zależy kto co, ile ma do powiedzenia, na temat właśnie danego projektu. Bądź to podcastu, bądź to platformy, bądź to internetowym, bądź to gazety. Może ty, Aga, coś powiesz o swoich teatrach jakiś niedługo. Ach. Nie, myślę, Agnieszka, jest, nie jest. Agnieszka jest znaną tutaj aktorką, już wiemy, że występowała, w poprzednim podcaście, mówimy, że występowała prawie nago już w takim performansie, czyli, czyli ma warunki do występowania nie, nie, nie, to w ogóle nie tędy droga ja, ja może o sobie nie będę za wiele mówić bo to nie o to chodzi generalnie wracając do tego spotkania piątkowego e, jeśli macie coś do powiedzenia, kochani jeżeli e, chcecie coś zrobić jeżeli macie już dość e, Polsatu i TVN-u i narzekania na brzydkie Irlandki i złą pogodę e, wpadnijcie za tydzień, nie w ten piątek Następny, który to będzie? No nie, no niech, powiedzmy tak, niech wejdą na, na, na stronę bloga cyniczny 77 Blog Spell, bo nie wiadomo kto nas słucha, czy nas słuchają na przykład w grudniu, po południu, czy w marcu, jak w Garncu. No, podcast ma to, że ściągasz słuchacz, kiedy chcesz, więc proszę sobie wejść. Ja na mojej stronie wrzucę zakładkę do bloga Arka i proszę sobie tam kliknąć i spotkania fajnych ludzi. Tak to będzie wyglądało, proszę sobie kliknąć. Albo na końcu podcastu podnamy telefon do Agnieszki Agnieszka będzie z wami się umawiała już osobiście i was tam wprowadzała. Tak to, Dobra. Dobra. Tak to wygląda. Aga ym... dużo dziewczyn czy dużo chłopaków? Jak to wygląda? na spotkaniach. Tak. Generalnie no, przewaga jest płci męskiej, zdecydowanie, aczkolwiek kilka kreatywnych babek mamy w swoich szeregach i myślę, że z tymi paniami naprawdę można stworzyć coś, coś kreatywnego. No już powstał jeden projekt, widzisz, ja wybrałam się tylko raz na to spotkanie, byłam tam dopiero pierwszy raz, a już, już powstał wspólny projekt właśnie z, wspomnianą przez Ciebie Judytą z, właśnie z portalu MeToo. MeToo też dobrze. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale ale myślę, że może być to coś naprawdę fajnego. Performance? To znaczy chcę stworzyć, chcę zrobić wystawę malarstwa mojej koleżanki właśnie na tym portalu. Tak, żeby dziewczyna trochę się uśmieliła, bo wiesz, siedzi w domu, trochę maluje, ale tak jakoś, żeby wyjść do ludzi, to już i tak ciężko. A naprawdę ma świetne prace inspirowane e, mistrzem i Małgorzatą Bułakowa. Polecam serdecznie, zresztą moja ulubiona książka. Mistrz I... Małgorzata? No właściwie to ja tam bardziej wolę tego szatana, no ale to nieważne. Wątek miłosny jest tak jakby na drugim planie. Ale w każdym razie chcę zrobić właśnie wystawę malarstwa Marty, więc zobaczymy. W najbliższej przyszłości zapraszamy na portal Mitu na wystawę prac Marty Jezierskiej. Super, świetnie, zapraszamy. Nie tylko dla orów, trochę inne radio. No. No to jest bliskość. To jest jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. I jak ktoś jest blisko i ma taki śmierdzący oddech, to też jest bliskość. A dlaczego taki ma? Bo nie ma ja ząbków. Bliskość to jest jak ktoś staje blisko drzwi i chce zapukać, ale się wstydzi, bo myśli, że tata da mu klapa.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 Masa krytyczna przestała istnieć. I to jest kurwa skandal mierzający. Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W imię zasad, skurwy synu.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 Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę, na szagę, na szagę. strony mikrofonu. Artuś. I Coś tu nie gra. Cześć. Mówię karty jak z podcasting.pl. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Tak wygląda spotkanie z Agnieszką. Pierwsza część. A teraz zapraszamy na spotkanie ze wspomnianą już Judytą. Nie od Gustawa Klimta, ale od portalu Mitu. Spotkaliśmy się z Judytą na ostatnim obiedzie czwartkowym i bardzo, bardzo, bardzo miło było. Niestety troszeczkę mieliśmy problemów znowu technicznych Nie udało nam się porozmawiać, ale spotkaliśmy się na takie spotkanie w cztery oczy, czyli proszę posłuchać, jak to wyszło. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Bo o co chodzi, kobieto, albo wracaj do domu. Podcast 95. Serdecznie witamy, witamy tym bardziej serdecznie, że w podcaście dzisiaj wystąpi znakomita, znamienita, właścicielka w zasadzie, można by tak powiedzieć, portalu. A jaki portal? Ona powie sama. Witam serdecznie, Luta Miernik, nie tyle właścicielka, co redaktor naczelna portalu internetowego mitu.je, który online jest od 12 marca bieżącego roku. Serdecznie wszystkich zapraszam. Jeszcze raz podkreślam mitu.je -e t o, -o i -e. Tak, pieniądze za reklamę już pobrałem, tak to wygląda. Rozmawialiśmy ostatnio z Agnieszką o tym portalu, że to wszystko wzięło, że to wszystko wzięło się z tego, że obiady czwartkowe w piątek i po prostu kolejną zaproszoną osobą była pani Judyta oraz oraz jej przyboczny gwardzista, który zajmuje się też edycją tego portalu. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mi się podobało, poznałem Was bliżej i wygrałem, wygrałem, obiecałem powiedzieć, wygrałem bilety na Dodę. Jak było na Dodzie, Judyta? Koncert, moim osobistym zdaniem, nie był sukcesem, ze względu na to, że wiem, że były planowane na początku dwa koncerty. Odbył się tylko jeden bo nie było chętnych. Przyszło około 250 osób. Spodziewano się 1500. Więc jeżeli chodzi o publiczność, to była porażka. Ale Doda, trzeba jej przyznać, potrafi śpiewać i zagrała profesjonalny koncert. Czy był wywiad z Dodą, tak jak obiecywałaś w piątek? Tak, był wywiad z Dodą. Już w tym tygodniu będzie dostępny. Jak tylko dostaniemy autoryzację, na pewno opublikujemy. Obecnie w galerii są dostępne zdjęcia z koncertu, jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć to. Doda była ten tegaz, tak? Więcej miała na sobie? Czy, czy nie, rzeczy, czy, czy mniej miała? Yy, raczej mniej, tak jak zawsze, ale jest atrakcyjną kobietą. Sama powiedziała, że lubi emanować seksem i lubi pokazywać się z fajną babką. Jeżeli się w tym dobrze czuje i jest sobą, to nie mam nic przeciwko. Nie mamy nic przeciwko. Właśnie, ja niestety na Dodę pomimo wygrania biletów nie mogłem iść. Rozchorowałem się. 39,2 to była maksymalna temperatura, jaką osiągnąłem, osiągnąłem w sobotę po południu. To wina tego, że w piątek na spotkaniu śwartkowym chyba coś nie do końca styknęło. I wracając do domu po prostu, no tak stało się, że rano już byłem chory i w poniedziałek jeszcze w pracy, a już dzisiaj jestem zdrowy. tak chciałbym się spytać, już kończymy, już nie mówimy o Dodzie, chciałbym się spytać, dla kogo portal, dlaczego portal i co z tym portalem można zrobić, co tam ciekawego u można zobaczyć. Dlaczego portal? Ze względu na to, że internet daje ogromne możliwości multimedialne, takich nie daje gazeta. Więc można dołączać kolejne serwisy, to co robimy. Dołączyliśmy w tym momencie Rekrut MeToo z ogłoszeniami o pracę. Dołączyliśmy mail, czyli każdy może założyć sobie darmową skrzynkę. Nawet ja potrafiłem założyć skrzynkę, tak można pisać. To jest bardzo proste. Następnie planujemy podłączyć, już nad tym są zaawansowane prace, system ogłoszeniowy oraz system randkowy. Wow, randkowy. To, a a już, już wiadomo, że będą na przykład Polkie, polskie dziewczyny czy irlandzkie dziewczyny? Będą polskie dziewczyny, ale planujemy, żeby połączyć te projekty. A I 0800 też można kręcić tam? Ta będzie linia? Przemyśla, Filipie, twoją propozycję. <głosy> ze względu na te możliwości, ze względu na to, że można dodawać kupę fajnych zdjęć, robić galerie internetowe, można dodawać filmiki, podcasty. Ze na właśnie te możliwości jest to portal. Dla kogo? Praktycznie dla wszystkich. Mówi się, że jeżeli ci mówi dla wszystkich to dla nikogo, ale tak naprawdę zależy nam na tym, aby stworzyć portal, który będzie dawał wachlarz możliwości. I tak naprawdę każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Jeżeli nie będzie chciał czytać, powiedzmy, ferietonów naszych, czy nie będzie zainteresowany poszukiwaniem mieszkania, będzie mógł sobie znaleźć kobietkę albo... Albo facecika. Albo facecika. Będzie, że, żeby, życie, życie? żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek. Tak? Mówisz? <głos> Więc chcemy dać ludziom możliwości, które będą mogli sobie przebierać i wybierać i dostosować do swoich potrzeb. Ja wiem o tym dlaczego, bo byłem na spotkaniu w piątek, gdzie Arek właśnie Was zaprosił, ale dlaczego taka nazwa? Nazwa jest angielska, ze względu na to, że chcieliśmy podkreślić, że jest to portal polsko-irlandzki, że chcemy łączyć te kultury ludzi. Chcemy otwierać się na Irlandczyków. Takie było założenie. Nie chcieliśmy, żeby była to kolejna nazwa z Polski, polskie, po polsku, ponieważ każdy, kto będzie chciał, będzie wiedział, że to jest po polsku tak naprawdę. W przyszłości także planujemy nawet tłumaczenie części tekstu części portalu stworzenie w języku angielskim. Więc Przeszkoda ma, to, gdyby to była nazwa Polska. Oprócz tego mitu dobrze się składa, bo um, mi to znaczy ja też, ja też w Irlandii, mi tu jest dobrze, więc ciekawe gry słowne wychodzą z tym słowem. No I tak po prostu e, wyszło to na spotkaniu takim e, burzy mózgów, 10 osób, naszych głównie znajomych. E, I tak zostało. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogiczne.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 Cast nie tylko dla orłów. Tatusiu? Co kochanie? Mogę? No chodź, chodź. Tatusiu. Co się stało? Nie wiem, nie wiem, właściwie to nic takiego. No przecież widzę cała, jesteś spięta, no mów córeczko. Pomyślisz, że jestem... Głupia, infantylna. Ja? No co ty plecisz? No może wreszcie nie już Ty no co się dzieje? No chodź, usiądź tylko gdzie. Nie, nie, nie wiem, czy płaczesz z żalu, czy z wściekłości. O, jak z wściekłości, to już lepiej. Spotkaliśmy się z Romkiem, mieliśmy pójść na basen, obiecywał mi jakąś niespodziankę. Ja myślałam, że to w związku z moim zdanym egzaminem. Tak by wypadało. E, no właśnie, a jak tam z egzaminem? Nieważne, to, to już wszystko jest nieważne. No masz ci Bo tak, wiesz co mi oznajmił? Że wyjeżdża. Jak to wyjeżdża? Ja, ja też w pierwszej chwili nie zrozumiałam. Ja myślałam, że to jakiś obóz albo do siebie nawiż, no no... no że na jakieś wakacje, a nie on wyjeżdża do Irlandii pamiętam sobotnie wieczory w domu, chyba to było z 20 lat temu, może 15 sobotni wieczór był święty u nas w domu, szczególnie godzina szósta, kiedy mama włączała radio marki Unitra mieliśmy takie fajne, długie srebrne radio, fajne głośniki mama siadała wygodnie w kanapie i o godzinie 6 prawie punktualnie zaczynała słuchać czego zaczynała słuchać? Posłuchajmy, czego zaczynała słuchać, chociaż od tego czasu bardzo dużo w tej audycji się zmieniło. Stach Matysiak zaprasza Państwa do wysłuchania 2634 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Rani do pracy? Nie, nie tylko będzie się, też uczył. Tak nagle mu to przyszło do głowy? No właśnie o to chodzi, że, że wcale nie nagle. No, on to musiał przygotowywać od dawna, skoro załatwił sobie urlop dziekański i, i studia w Irlandii i, i zdaje się, że i pracę. A ty nic o tym nie wiedziałaś? No, no, no, no pomyśl, tylko no, no pomyśl, czy to jest w porządku, czy to jest lojalne. Ja, ja słuchałam tego i się czułam jak kretynka. Ja, ja nie mogę zrozumieć. No cóż, no... Zapytałam go w pewnym momencie, a ja... A, a wiesz, co on mi odpowiedział? No co? Możesz jechać ze mną. Zdecyduj sama, możesz. No ładnie. A jakie są jego motywy? Dlaczego chcę wyjechać? To proste. Chcę zarobić na mieszkanie, na życie. Chcę się w ogóle stąd wyrwać, przynajmniej na jakiś czas. Tylko, że ten jakiś czas, to, to mogą być lata. No oczywiście. A co, co ja mam zrobić, tato? To co masz zrobić? No, ja mam jechać z nim. No zwariowałaś? Ale jak możesz tak mówić? Przepraszam, ale... Ja czegoś tu nie rozumiem. Przecież Romek jest w stosunku do ciebie nie w porządku. Tak się nie załatwia takich spraw. Nie czujesz się dotknięta, zraniona? Bardzo. No więc. Ale ja nie chcę go stracić. No to już zrozumie nie chcę. Dlaczego on mi to zrobił? Dlaczego? No właśnie, właśnie, dlaczego. To się stało, to się stało od tego dnia, kiedy mama mu wymówiła mieszkanie. Odkąd się wyprowadził z tego mieszkania ciacie Karoliny, to, to, to stał się taki, taki zamknięty, szorstki. Słuchowisko Polskiego Radia Matysiakowie to już 50 lat w tym roku jak istnieją. Ja dokładnie pamiętam jak to było, jak moja mama słuchała radia w sobotę. Wieczorem czasami prosiła mnie, żebym nagrał na kasety z Tilonu, audycje, które trwały mniej więcej pół godziny, jak była jakaś impreza albo mama po prostu nie mogła słuchać. I pamiętam właśnie, że ten czas był święty, mama słuchała, a ja z mamą, bo zawsze miałem ciągoty do słuchowisk, zawsze miałem ciągoty do radia mówionego. No i teraz dzięki Polskiemu Radiu, a w zasadzie dzięki podcastingowi Polskiego Radia możemy Matysiaków słuchać prawie na bieżąco, prawie na żywo. Prawie tak jak kiedyś. Dużo się zmieniło w Matysiakach, pamiętam. Dużo nowych aktorów, dużo nowych postaci. Wiadomo, że Matysiakowie pomimo wszystko idą z duchem czasu. Niestety aktorzy, których pamiętam, na przykład Zygmunt Kęstowicz, albo, albo yy, jak miał na imię Friedman? Yy, nie pamiętam, nie pamiętam pana Friedmana. Maciej? Nie, nie Maciej. No wiecie, Friedman taki, taki troszeczkę komik Ale też występował w tym podcaście Zygmunt Kestowicz na pewno nie, nie żyje Z tego co wiem, pan Friedman Chyba ma raka i po prostu nie może nie może występować Ale pamiętasz właśnie z mojej młodości Matysiaków i te głosy Tych ludzi, które, które wszystko towarzyszyły mi W moim młodym życiu Teraz, po tych 15-20 latach, Matysiakowie wrócili poprzez podcast do mnie. Nie miałem możliwości słuchać ich przez ponad 10 lat, ale tak jak słyszeliście przed chwilą, Matysiakowie idą z duchem czasu i także ludzie z Matysiaków wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają do Irlandii. Bardzo się cieszę, że podcast, że podcast Polskiego Radia właśnie, że podcasting Polskiego Radia właśnie y, istnieje także z Matysiakami. Jakby to tak można się wyrazić, że Matysiakowie są właśnie dostępni poprzez podcast. Proszę sobie wejść także na główną stronę podcastingu. Jest tam dostępne słowisko w Jezioranach. Jest tam bardzo fajne słuchowisko, takie nowoczesne, motel w pół drogi. Bardzo dużo znajomych głosów polskiego radia, jak i telewizji, jak i kina. Dużo po prostu dobrych aktorów udziela się w tym. No i ja, jak wspomniałem, zawsze lubiłem radio mówione, nie rąbankę, nie muzykę, i dużo mi to przyjemności stwarza. Szczególnie stwarza, nie, to się chyba inaczej mówi. Dużo przyjemności mi to. Yy, jest coś, coś dzisiaj nie mogę słów znajdować. Dużo przyjemności mi to sprawia, że słucham sobie właśnie te podcasty, właśnie te słuchowiska. Który to jest odcinek już Matysiaków? Ojej, chyba 2600, mam wrażenie. Oj, dużo tego. Podzielmy sobie przez 50 lat. 30. Ojej, ojej. To strasznie, strasznie dużo. W każdym razie wszystkiego najlepszego z okazji 50-lecia 50, 50 -lecia matysiaków. Tak to wygląda. Moje młode lata i Matysiaków.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 Kto to jest dziennikarz? Dziennikarze to są tacy, którzy się dowiadują o różnych rzeczach, a później ich nagrywają i po dobranotce najpierw puszczą reklamy, żeby odwrócić uwagę, bo jakby od razu puścili wiadomości, to by nikt nic nie rozumiał. Dziennikarz nie może się bać sklerozy, a jest jeszcze pani wpieńkowska, tylko ona trochę w tych wiadomościach wychudła, a począta. A jaki człowiek może zostać takim dobrym dziennikarzem? Taki, który musi być dobrym gadaczem. Może być o różnym wyglądzie, tylko żeby wdlał się w role jaką, Że na przykład nie mówi, co chce do kamery, tylko to, co mu powiedzieli. A jak on się nie słucha, to po prostu go wylewają. A czy dziennikarz pracuje tylko w telewizji? Może pracować w normalnym radiu i donosić, jak go nie chcą. A w radiu jest łatwiej, bo nie trzeba być widzialnym i wtedy... Można się nie dofarbować. A są takie wiadomości na 24 godziny i tam są prawdziwe mutanty. A jak ktoś siedzi tak długo na jednej pupie, to wraca zmęczony jak placek i może mu się zrobić hemoroid. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Tak, najlepiej jakby dziennikarze donosili. Puszczam takie kawałki z dziećmi związane, bo przygotowujemy się powoli do podcastu bajki mojej mamy, część druga. Pierwsza była jakże udana, jednak jakościowo nie za bardzo. Zatem troszeczkę już moich drogich słuchaczy przy, przyzwyczajam właśnie do bajkowo-dziecięcych dźwięków. To tyle, jeśli chodzi o właśnie bajaczki. I zapraszam teraz na spotkanie, na drugie spotkanie z panią Judytą.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 Kto pracuje w portalu, kto pracuje przy portalu, jak pracujecie, czy to macie na przykład pięć pokoi i w nich się na przykład mieścicie, czy jest to, tak jak mówisz, portal to jest internetowa inwestycja, czy wszyscy pracują na przykład online, że ktoś w Stanach, albo ktoś w Irlandii, ktoś w Polsce, czy jest to fizyczna e, współpraca, czy jednak właśnie taka e, wirtualna? Część jest fizyczna, czyli osobowościowa, a część jest wirtualna. Jeżeli chodzi o zespół redakcyjny, to jesteśmy w jednym pokoju. Na razie nie ma nas aż tak dużo, żeby było pięć. Część ludzi pisze dla nas jako korespondenci, więc piszą internetowo. Programiści, część znajduje się w Polsce, część w Stanach, część jeszcze gdzie indziej. Są to ludzie, których czasami nawet nie widziałam gdzieś tam na myśli ze zdjęć i pracujemy razem już długi czas. I slipów. I slipów. Są ludzie od marketingu, którzy się pracują w innym pomieszczeniu, bo wykonują inną pracę, a my mamy przyjemną atmosferę przy muzyce w naszej redakcji. Siedzimy sobie we czwórkę, jest to Marcin Korczyc, Maciej Aronowicz, ja i Andrzej Hołgowicz. Większość Polaków, no, która współtworzy ten portal? Tak, większość Polaków. Ale nie tylko Polacy. Nie, nie tylko Polacy. Jest także Amerykanin i są oczywiście Irlandczycy. Nasi przyjaciele, którzy nas wspierają, inwestują i są przy nas. I fajnie. I o to chodzi, żeby robić coś, może nie do końca społecznościowo, bo pewnie jakąś kaskę za to macie, ale ku chwale ojczyzny i ku chwale tego, żeby Polacy tutaj troszeczkę e, może wyszli ze stereotypów życia w Irlandii. Myślę, że ten Wasz portal w tą stronę dąży. Znaczy, tak myślę, że dąży, to jest, według, to jest moje zdanie. Ale czy waszym, waszym celem jest jakoś tutaj ukształtowanie ludzi albo, inaczej się spytam, jakich ludzi chcecie skupiać właśnie tutaj? Chcemy skupiać ludzi, którzy mm, są zadowoleni z tego, że tutaj są, albo ludzi, którzy nie są zadowoleni, a chcemy im pokazać y, drogę nie tyle do szczęścia, ale do tego, że powiedzieli mi, tu jest dobrze, żeby zobaczyli coś więcej poza brudnymi ulicami. Żeby mogli zobaczyć, że jest fajnych parek najp Że można poznać ciekawych ludzi Zobaczyć ciekawe miejsca Pójść do kina, do teatru Albo kupić książkę Chcę pokazać, że można się rozerwać Że życie to nie musi być tylko praca Lidl i dom Litr czy Lidl? E, I to, i to litr Lidr? z Lidla Że życie to coś więcej Że warto z tego korzystać Bo każdy dzień jest inny i się nigdy nie powtórzy i świetnie, o to chodzi i dlatego też podcast się ukazuje, żeby pokazywać, szczególnie teraz w wakacje, trochę inne podejście do świata, czyli niekoniecznie litr z lidera a po prostu litr nie wiem czego, może mleka na dzień dobry. Warto pić mleko, dobrze robi, ma dużo węglowodanów. Ja natomiast uważam, że litr jest wskazany, ale w miłym towarzystwie, niekoniecznie przy cyfrze plus na kanapie w swoim domu, ale że można wyjść, spotkać się ze znajomymi, nie tylko polskimi, przełamać jakieś tam swoje strachy, stereotypy, jakieś może kompleksy językowe i jednak mimo wszystko dążyć do własnego rozwoju osobowości, i zdolności spotykać się z ludźmi i korzystać z tego, co oni dają. Dziękujemy Judycie, dziękujemy, zapraszamy na portal. No i myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy usłyszymy w podcaście godlarów o portalu Mitu i o Judycie i o chłopakach z całego biało-czerwonego layoutu. Jakim? No niekoniecznie, jest no. nie jest biało czerwony. On nie jest biało-czerwony, on jest taki pomarańczowo, Pomarańczo. taki wiśniowaty. Taki, w takich kolorach jest portal MeToo. Proszę zapatrzeć, proszę zaglądnąć, u mnie niedługo będzie malutka taka zajawka portalu. Proszę sobie kliknąć na stronę nie tylko dla orłów, potem na dole takie czerwone, czerwony balonik. Zapraszam, dziękuję, do usłyszenia. Nigdy nie wiesz co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów, podejdź bliżej. To wy to lekarstwo na nerki bierzecie? Nie. Nie. To niebieskie jest naciśnienie. I pomaga wam? No. Czuję się gorzej, ale wyniki mam lepsze. A to nasze zielone to na co? U mnie nie jest zielone. Z pomarańczowym rozmawiacie. Na wątrobę. A zielony to nie wiem, co on bierze. Nic nie biorę. Od dziecka sikam na zielono. To podcast nie tylko dla Orwów. Podcast 95 serdecznie witamy i dzisiaj jak ostatnio, jak i przedostatnio Przemek, ale nie będzie dzisiaj żadnych informacji jak dojechać do Irlandii, jak tutaj znaleźć mieszkanie. Dzisiaj będzie odcinek pod tytułem Zwyczajni Niezwyczajni, czyli Przemek 10 lat temu we Wrocławiu była wielka, wielka powódź, nie tylko we Wrocławiu, ale na całym tamtejszym Śląsku. Była Wielka Powódź. No i czytałem w gazetach, że dostałeś medal za ofiarność i odwagę. Może, może coś powiesz słuchaczom, jak to było. 10 lat temu byłeś piękny, młody i, i taki w ogóle przepiękny. Teraz już po tych 10 latach, no już widać, ząb czasu. Ale powiedz nam, co było z tym medalem, jak to wyglądało? Ja jestem, z reguły jestem skromny, nie lubię się chwalić. No, medal jak medal. No, ale działo się, działo się. Ile osób uratowałeś? Tysiące, tysiące. Nie wiem dokładnie nawet ile, ale... Ale działo się, a woda szła, była duża, cały dolny Śląsk, operowaliśmy wszędzie. No, pff, aż, aż miło powspominać. Chociaż, chociaż nie dla wszystkich to było miłe. To Znaczy, co opływałeś na jakiejś amfibii? Czy miałeś trójnurka i wyławiałeś nieżywe ciała? Czy rabowałeś yy, opustoszałe domostwa? No, za coś ten medal musieli dostać, nie? A ja dostałem, bo wszyscy do, dostali. Nie, generalnie ja ostro działałem jako harcerz kiedyś w takiej dość prężnej, prężnej drużynie, w takim właściwie klubie, kole, które, które miało dość, dość taki poważną renomę w Polsce i dość dobry sprzęt, dobre wyszkolenie i dlatego, dlatego żeśmy działali tam na powodzi we wszystkich, we wszystkich aspektach, ratowaliśmy... Jeździliśmy, lataliśmy, wyławialiśmy, nurkowaliśmy, no wszystko co trzeba było. I się <głos> Te, to, to też, to też, ale to, to cicho. To, to wygląda. A może powiesz nam o tym medalu, jak to wyglądało medal? Z jest jakiś, nie wiem, z fajnego kruszca, czy jakiś z kartonu, coś? Od, ko od kogo taki medal? No to medal od, oczywiście od prezydenta. Kto był wtedy prezydentem? No oczywiście Aleksander. Wielki. A od głównego prezydenta dostałeś medal? O, że od prezydenta Wrocławia. Nie, od prezydenta RP. Tam byłeś u niego na wizycie, tamte sprawy? Nie, to była to było takie spotkanie, takie podsumowanie i. We Wrocławiu. Tak to wygląda. Więc widzicie moi drodzy, w podcaście nie tylko dla Oru występują zwyczajni, niezwyczajni, którzy ratują życie cudych i, i, albo innych biednych jednostek. W następnym podcaście może nam ktoś inny powie o powodzi we Wrocławiu. Zobaczymy, kogo nam uda się zaprosić do podcastu. To tyle. Zapraszamy, zapraszamy na dalszą część.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 Tak, takie pytanie. Gdzie na wakacje? Podcast 95. Czy poleciłabyś swoim znajomym Dublin, Irlandia, na wakacje? Dużo rozmawiałam ze znajomymi na temat spędzania wakacji w Dublinie. No wyobraź sobie, że przyjeżdżasz w ogóle do takiego miejsca. Leje jak z cebra. Jest zimno, chłodno, głodno i do domu daleko. I, czy to są wakacje? Jak możesz spędzać tutaj czas? No poza oczywiście kulturą i sztuką, którą cały czas gorąco promujemy. Generalnie nie ma tu za bardzo co robić. Wiesz, pojedziesz na plażę, leje. wyjdziesz na miasto, leje. No nic tylko iść do baru. Na takie wakacje? No nie wiem. Natomiast z naszej strony patrząc emigrantów, którzy mieszkamy już tu w Dublinie, gdzie na wakacje Filip? Gdzie na wakacje? Znowu do Polski? Nie, nie, na pewno nie do Polski. Na pewno nie do Polski. W Polsce też leje nad morzem, ale wiesz co, z tą pogodą w Irlandii ja bym się nie zgodził, bo mieliśmy piękny kwiecień, połowę pięknego maja, 43 dni bez deszczu w Irlandii. To było rekord, rekord, rekord świata. A teraz rzeczywiście od początku lipca, e, mamy, teraz, mamy teraz początek e, Augusta, no to jest pogoda w kratkę z przeważającą, z, z wskazaniem na kratkę, czyli, czyli <głos> pada tak co godzinę i co godzinie ładnie, ładnie świeci. Ale też jest taki heavy rain, taki taki jak w podcaście lubię, tak. kiedy pada. Także leje jak cholera naprawdę, że jak człowiek zmoknie, to jest do suchej nitki przemoczone, Gacie mam mokrej i koniec, kropka. Słuchajcie, my mamy teraz akurat właśnie taką chwilę, gdzie jeszcze nie pada, ale przed chwilą już padało, tak, więc tak. w tej chwili wykorzystujemy, wykorzystujemy mo moment, w którym nie pada, aczkolwiek patrząc tak, rozglądając się, jakieś tam kilka chmur. Patrzymy, chmurek, z której strony wieje wiatr. Tak, i patrzymy, z której strony mamy kilka chmurek. Czy one tu podejdą nad nas, czy raczej nie? Miejmy nadzieję, że nie. Ja się wybieram do Hiszpanii, nie do Hiszpanii, przepraszam, do Włoch. Dokładnie? Dokładnie do Włoch, do lecze, do moich znajomych, wspaniałych ludzi. Pozdrawiam, Elena, Tristano, pozdrawiam serdecznie. Będą relacje z Lecze pewnie. Lecze to znaczy mleko chyba, nie? Nie, czy nie? No co jest mleko. Nie wiem, ale tak. się dowiem, dowiem się dla Ciebie. Będą relacje, ale fajna Irlandka idzie, zauważyć. Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. No i zbliżamy się do końca podcastu 95. Mam nadzieję, że ja się nie zbliżam do końca mojego żywota. Troszeczkę choruję ostatnio, nereczki mi bolą, dlatego ten tekst o tym osikaniu na zielono, wcześniej o nerkach, troszeczkę nie czuję się ostatnio za dobrze. Zapalenie bakteryjne i wysoka gorączka, bardzo wysoka gorączka, 40,2 do tej temperatury. Poszedłem. Zatem proszę życzyć mi zdrowia, proszę komentować na stronie jak się podobało, proszę, proszę po prostu słuchać i wyrażać swoje opinie. Przed chwilą Agnieszka, a teraz piosenka, która, która można by powiedzieć męczy mnie od dawna, um, nazywa się Release Me, czyli uwolnij mnie. Dla tych, którzy siedzą w biznesie samochodowym na pewno będą wiedzieć, że jest to piosenka z reklamy. Saba. Zatem zapraszamy na piosenkę. Bardzo, bardzo fajna. Proszę sobie wejść na YouTube. Tam jest teledysk do tej piosenki. A raczej, a raczej teledyski albo reklamówki Saba. Bardzo, bardzo fajna piosenka. Tą piosenką zatem żegnam się z moimi drogimi słuchaczami i zapraszam na podcast 96, czyli sierpniowy Szczepan. Tak to będzie za tydzień. Zapraszam. Z Wysoką kroczą. Tu radio. Przepraszam. To podcast. Nie tylko do... I am the wilderness locked in a cage I am a growing force you kept in place I am a tree reaching for the sun Please don't hold me down Please don't hold me down I am a rolling wave without the motion A glass of water longing for the ocean I am an asphalt flower breaking free But you keep stopping me I am the rain that's coming down on you That you shielded yourself from with a roof I am the fire burning desperately But you're bo będzie na nas jeszcze